Czasopismem o charakterze literackim były zabawy przyjemne i pożyteczne. Tak jak monitor mógł liczyć na szeroki krąg odbiorców, tak przeznaczone były głównie dla miłośników i znawców literatury. Jakie inne inicjatywy kulturalne podejmował Stanisław August Poniatowski? Z inicjatywy króla powstała Szkoła Rycerska Świecka Wyższa Uczelnia Wojskowa. Jej absolwentami byli m.in. Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski. Stanisław August popierał gorąco działalność Komisji Edukacji Narodowej, która pełniła rolę urzędu powołanego w celu reformy oświaty. Ostatni król Polski był prawdziwym mecenasem sztuki i animatorem życia naukowego i kulturalnego w dobie oświecenia. Jakim gatunkiem był poemat heroikomiczny i co możemy powiedzieć o... Monachomachii. Spotkany z największym twórcą polskiego świecenia, biskupem warmińskim Ignacem Krasickim, zacznijmy od słów poety. I śmiech niekiedy może być nauką. Wypowiedział je w poemacie roi komicznym Monachomachia. Najkrócej można zdefiniować ten gatunek literacki jako parodię eposu lub utwór epicki, wierszowany, łączący motywy bohaterskie z komicznymi. Zwykle o charakterze satyrycznym. Tytuł Monachomachia oznacza wojnę mnichów. Poeta przedstawił bezsensowny spór dwóch klasztorów. Stanowi on tło dla stworzenia satyrycznego obrazu życia świętych próżniaków. Poeta tak właśnie nazywa zakonników, spędzających czas na jedzeniu, piciu, wygodach, jałowych dysputach kończących się często bitwą na książki, kielichy i sandały. Walka między dwoma zakonami została przedstawiona barwnie i wesoło. W jej opisie często pojawia się komizm sytuacyjny. W utworze występuje także komizm postaci. Postacie zakonników wzbudzają wesołość swoim wyglądem i zachowaniem. Na przykład ksiądz doktor otarł spotu miejsce jagody. Ksiądz Hyacinth wysmukły chorzy okazały posuwistymi kroki po klasztorze płynął. Monachomachia z i humorem. Poeta znakomicie posłużył się iranią i drwiną. Przeczytajmy choćby opis miasteczka, w którym rozgrywa się akcja. Było trzy karczmy, bram cztery ułomki, klasztorów dziewięć i gdzieniegdzie domki. Mona Hopia, napisana oktawami, czyli strofami ośmiowersowymi, uderzała z więzłością stylu i precyzją języka. Można w niej znaleźć liczne aforyzmy, czyli zwięzłe zdania wyrażające jakieś ogólne spostrzeżenia czy refleksje o charakterze etycznym lub psychologicznym. Aforyzmem jest przytoczone stwierdzenie i śmiech niekiedy może być nauką lub to, które jeden z zakonników wypowiada z wielką powagą. Trzeba się uczyć, minął wiek złoty. Satyryczny poemat Krasickiego, ukazujący próżniacze życie i głupotę duchowieństwa zakonnego, zawierał oczywiście głębszy sens. W okresie działalności Komisji Edukacji Narodowej, pracującej nad nowoczesną reformą oświaty, utwór Krasickiego piętnował zacofanie i ciemnotę utrzymywaną w znacznym stopniu przez duchowieństwo zakonne. Podważał także w świadomości społecznej jedną z najpoważniejszych instytutów kościoła. Poemat wywołał oburzenie ze strony konserwatywnych czytelników. Na te ataki Krasicki odpowiedział kolejnym utworem, Antymonachomachia, w którym potwierdził swoje poglądy. Jeśli ktokolwiek i dziś z niesmakiem odbiera fakt, że satyrę na duchowieństwo pisał biskup, zaproponujmy jako usprawiedliwienie jego słowa. Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych, się z głupich, choć i przewielebnych. Ignacy Krasicki wprowadził do literatury polskiej powieść jako nowy gatunek literacki. W 176 roku wydał pierwszą powieść polską Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki. Do jakich wzorów nawiązał poeta, skoro powieść jako gatunek nie była znana w Polsce? Krasicki wykorzystał trzy rodzaje powieści znane na zachodzie. Obyczajową, utopijną i awanturniczą. W pierwszej części swojego utworu przedstawił dzieciństwo i młodość bohatera spędzone w kraju. Skrytykował zgubny wpływ nauczycieli cudzoziemców, przekupstwo w sądach, życie ponad stan. Doświadczyński trwoni majątek w Paryżu. Uciekając przed wierzycielami po wielu perypetiach dociera na wyspę Nipu. W drugiej części powieści opisane są jego przygody wśród Nipuanów. Doświadczeński poznaje tam wartość pracy, zdobywa doświadczenia życiowe. W trzeciej części powraca do kraju. Staje się wzorem Polaka i obywatela, w swoim majątku o czym chłopów. Jakie znaczenie miała powieść Krasickiego? Nietrudno odczytać jej sens dydaktyczny. Główny bohater miał być wzorem do naśladowania. Z chulaki i utracjusza przeradza się we wzorowego obywatela patriota. Takiego obotera chętnie widzieli szlacheccy zwolennicy reform, a oczynszowanie chłopów było wskazaniem najpilniejszego zadania sejmowego i najbardziej postępowym elementem w utworze. Jakie inne utwory należy wspomnieć, omawiając twórczość Krasickiego? Krasicki napisał jeszcze dwie powieści, wiele listów poetyckich i rozpraw filozoficznych. Powróćmy jednak do utworów poetyckich. W Monachomachi poznaliśmy talent satyryczny biskupa Warmińskiego. Znalazł on potwierdzenie także w satyrach. Satyra była gatunkiem popularnym w okresie oświecenia. Jest ona utworem wierszowanym, zawierającym elementy liryczne, epickie i dramatyczne, ośmieszającym wady ludzkie, społeczne i zjawiska obyczajowe. Zbiór 22 satyr Krasickiego otwiera utwór Do króla. Zawiera on mistrzowską obronę króla Stanisława Augusta przed zarzutami głupiej i konserwatywnej szlachty. Sarmatcy przeciwnicy króla zarzucali mu to, że jest Polakiem, a nie cudzoziemcem, że nie pochodzi z królewskiego rodu, że jest młody i otacza się uczonymi ludźmi. Poeta świetnie rozprawił się z tymi oskarżeniami. Krytykuje konserwatyzm szlachecki nie wprost, bezpośrednio, ale w sposób subtelny i zamaskowany. W rezultacie zarzuty okazują się puste i głupie. Poeta znakomicie posłużył się stylem ironiczno-drwiącym. W satyrze Żona Modna przedstawił portret młodej damy, egoistki i kosmopolitki, rozrzutnej i głupiej, która swoim trybem życia doprowadza do ruiny męża Sarmatę. Krasicki skrytykował w utworze cudzoziemszczyznę, zwłaszcza modę francuską, panoszącą się w polskim życiu obyczajowym XVIII wieku. Przeczytajmy jeszcze satyrę Pijaństwo której poeta piętnuje naszą główną wadę narodową. Jest to utwór gorzki i bolesny. Szlachta dokonuje wielkich czynów dla ojczyzny, wyłącznie pod wpływem alkoholu. Krasicki stworzył portret rzcica pijaka, który nieustannie poszukuje okazji do wypicia wódki, pomimo iż zdaje sobie sprawę ze szkodliwości nałogu. Jako autor satyr Kraścicki włączył się w nurt literatury reformatorskiej, walczącej o Polaka oświeconego. Czego płaczesz? Staremu mówił czyżyk młody. Masz teraz lepsze w klatce niż w pol wygody. Tyś w niej zrodzony, rzekł stary. Przeto ci wybaczę. Jam był wolny dziś w klatce i dlatego płaczę. Są to oczywiście słowa bajki Krasickiego Ptaszki w klatce napisanej po pierwszym rozbioski w 1772 roku. Właśnie bajki przyniosły poecie największy rozgłos. Zastanówmy się, jaki jest rodowód bajki. Bajka jest to krótki utwór wierszowany, zawierający morał. Gatunek ten znany był już w starożytności. Jego twórcą był niewolnik grecki Ezop, który w swych alorycznych opowieściach piętnował złych i okrutnych właścicieli niewolników. Bajka przetrwała długo w tradycji ustnej. Jako gatunek literacki pojawiła się w czasach odrodzenia. Przypomnijmy choćby bajki ezopowe Biernata z Lublina. Rozkwit bajki nastąpił w dobie klasycyzmu. Jakie bajki napisał Krasicki? Poeta pisał bajki krótkie, epigramatyczne. Epigramat w starożytnej Grecji był to krótki napis wierszowany, umieszczany na nagrobkach – ale już w starożytnym Rzymie epigramatem nazywano krótki utwór liryczny, wyrażający jakąś błyskotliwą sentencję. Bajki epigramatyczne wydał Krasicki w 1779 roku w zbiorze Bajki i przypowieści. Nie wszystkie jednak były zwięzłe i krótkie. Bajki dłuższe, posiadające fabułę i narracyjne, wydane zostały w zbiorze pod tytułem Bajki nowe, już po śmierci poety. Z uroczego wstępu do bajek dowiadujemy się, że poeta pełen głębokiej mądrości życia ma świadomość, iż nie ma w życiu idealnych sytuacji, a natura ludzka jest ułomna. Jaką prawdę o życiu i ludziach wyraził poeta w bajkach i na czym polega ich dydaktyzm? Morał z bajki Kulawy i ślepy Wyrażał myśl, że nie wolno ważnych spraw państwowych Powierzać ludziom nieodpowiedzialnym i głupim Bajka pod tytułem Malarze Przekazuje taką prawdę, że uczciwość nie popłaca Szczur i kot to satyra na ludzką pychę W bajce W. Minister Poeta udowadnia, uczciwość i pracowitość Zwycięża nad głupotą i chytrością Bajki uczyły mądrości życia Wyrażały filozofię poety Klicki zawarł w nich swój pogląd na świat, na istotę natury ludzkiej. Pod alegoryczną postacią zwierząt ukrył świat ludzi, ich wady i panujące między nimi stosunki. Bajki uczyły krytycyzmu. Wiele z nich jest udramatyzowanych, posiada dialog. Poeta często posłuje się kontrastem. Podziwiamy precyzyjny język bajek. Dużą rolę w osiąganiu efektów artystycznych odgrywa wersyfikacja. Ważny jest rym, ponieważ podkreśla siłę słowa. Wzmacnia zakończenie, morał. Poeta panuje nad stroną rytmiczną rysza, dostosowując ją do treści. Należy podkreślić, że Krasicki był wielkim nauczycielem i wychowawcą polskiego społeczeństwa. Wprowadził do naszej literatury powieść, upowszechnił bajkę, satyrę. Położył ogromne zasługi na polu doskonalenia języka polskiego. Rozważanie o poecie zamknijmy pięknym utworem zatytułowanym Hymn do miłości ojczyzny, który był hymnem szkoły rycerskiej, a pełnił także funkcję hymnu państwowego. Święta miłości, kochanej ojczyzny, Czują Cię tylko umysły poczciwe, Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny, Dla Ciebie więzy pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo, przez chwalebne blizny gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać. Nie żarzyć żyć w nędzy. Nie żal i umierać. Jak zwijała się w oświeceniu publicystyka? W okresie obrad Sejmu Wielkiego rozwinęła się proza publicystyczna. Publicyści, odwołując się do społeczeństwa, ale na konieczność reform. O poparcie programu reform i obrad sejmowych apelował ksiądz Stanisław Staszic. W dwóch dziełach publicystycznych Przestrogi dla Polski i Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego zawarł program reform ustrojowych. Domagał się monarchii konstytucyjnej, reprezentacji mieszczan w Sejmie, dziedziczności tronu, zniesienia liberum veto, i utworzenia stałej armii. Staszic odważnie krytykował magnaterię i szlachtę, udowadniając, że samych panów zguba Polaków. Zwracał uwagę na konieczność rozwoju miast i rolnictwa. Apelował do szlachty o ludzkie traktowanie chłopa. Bardziej radykalny od Staszica był w swych przekonaniach Hugo Kołłątaj, twórca słynnej kuźnicy kołłątajowskiej, skupiającej postępowych radykałów. W swojej istocie, jego poglądy zasadniczo nie różniły się od poglądów Staszica. Kołłątaj wykorzystał teorię Monteskiusza o trójpodziale władzy. Dlatego udowadniał w swoich utworach pisanych z wielką pasją i zaangażowaniem, że władzę wykonawczą powinien sprawować rząd i ministrowie, ustawodawczą Sejm, a sądowniczą zawisłe sądy. Kołłątaj domagał się oczyszczania chłopów. Swoje poglądy zebrał w utworach. Listy Anonima i Prawo Polityczne Narodu Polskiego. Łatwą i szeroko dostępną publicystykę uprawiał Franciszek Salezy Jezierski, radykał związany z Kuźnicą Kołontajowską. Był publicystą szczególnie lubianym przez lud Warszawy. Jego katechizm o tajemnicach rządu polskiego zawierał w formie pytań i odpowiedzi satyryczny obraz wszystkich mankamentów ustrojowych Rzeczypospolitej. Publicystyka Sejmu Wielkiego spełniała ogromną rolę agitacyjną. Wskazywała na konieczność reform i naprawę państwa, zagrożonego upadkiem politycznym. Jaką rolę w życiu kulturalnym i politycznym odegrał teatr? Jak pamiętamy, teatr powstał z inicjatywy Króla w 1765 roku. Początkowo borykał się z trudnościami finansowymi i repertuarowymi. Nie było bowiem w Polsce tradycji prowadzenia tego typu instytucji. O właściwym rozwoju teatru można mówić dopiero w latach osiemdziesiątych, kiedy dyrekcję objął Wojciech Bogusławski. Teatr Narodowy pod jego kierunkiem włączył się do walki o reformy, a żywe słowo padające ze sceny miało wielką, bezpośrednią siłę oddziaływania na społeczeństwo. W okresie obrad Sejmu Wielkiego Bogusławski wystawił komedię Juliana Ursyna Niemcewicza Powrót posła. Jej premiera stała się wydarzeniem politycznym, a jeden konserwatywnych posłów domagał się zdjęcia sztuki z afisza. Dlaczego w taki sposób odebrano sztukę Niemcewicza? Powrót posła to pierwsza polska komedia polityczna. Niemcewicz przedstawił w niej dwa zwalczające się w sejmie stronnictwa, patriotyczne i konserwatywne. Jak żartobliwie mówiono, przeniósł na scenę obrady Sejmu. Stronnictwo patriotyczne reprezentuje Podkomorzy i jego rodzina. Wychowali się w niej trzej synowie, z których każdy służy ojczyźnie. Jeden w wojsku, drugi kształcąc się w szkole rycerskiej, a trzeci Walery, będąc posłem na Sejm. Wychowani zostali w atmosferze wzajemnej miłości, zrozumienia i szacunku dla wyższych idei i wartości. Walery kierując się szczerym uczuciem miłości, pragnie poślubić Tesę, córkę starosty Gadulskiego bez względu na jej posag. Rodzina Podkomorzego doskonale rozumie potrzebę reform. Wyrazem ich przekonań jest uwolnienie chłopów, które uroczyście ogłasza Podkomorzy wraz z żoną. Konserwatystów reprezentuje w komedii starosta Gadulski. Jest to typy Sarmata ograniczony, chciwy i głupi. Ożenił się dla majątku. Przeciwny jest jakimkolwiek zmianom, zupełnie nie rozumie sytuacji kraju i potrzeby reform broni złotności szlacheckiej. Przeciwstawia się obradom sejmowym, podczas których śmieli się tknąć okrutnicy liberum veto tej to wolności źrenicy. Starosty nie interesuje szczęścia własnej córki, jest gotów oddać ją każdemu, kto nie zechce posagu. Żona starosty Gadulskiego, starościna, to typowa żona modna z satyry Krasickiego. Słabo mówi po polsku, posługuje się francuszczyzną, zajęta wyłącznie sobą, nie interesuje się zupełnie sprawami kraju. Jedną z jej rozrywek są wizyty modnego kawalera szarmanckiego, szulera, bawidamka, łowcy posagów. Czy słusznie uznano powrót posła za komedię polityczną? Powrót posła jest rzeczywiście pierwszą polską komedią polityczną. Jak powiedzieliśmy na wstępie, Niemcewicz ukazał w niej przedstawicieli dwóch obozów politycznych, ścierających się ze sobą w Sejmie. Zestawił je na zasadzie kontrastu. W ten sposób komedia spełniła rolę agitacyjną. Pozyskując postępową część społeczeństwa dla programu reform, ośmieszała konserwatystów ich sarmacką mentalność. Bogusławski, nie wystawiał sztuk specjalnie poświęconych zagadnieniom społecznym czy politycznym, ale do wielu utworów wystawianych na scenie włączał aluzje polityczne. Tak było z jego komedio-operą Cud mniemany, czyli Krowiacy i Górale. Treścią utworu są dzieje miłości Basi, córki młynarza Bartłomieja, do parobka Stacha. Do małżeństwa nie chce dopuścić Dorota, macocha Basi, która kocha się potajemnie w Stachu. Ona to przysięga rękę Basi, góralowi Bryndasowi. W toku akcji dochodzi do zwady między góralami i krawiakami. Bójkę udaremnia student Bardos. Przeprowadza drut, który prądem poraża walczących. Domniemany cud godzi zwaśnione strony, a Bardos powtarza doświadczenie z maszyną elektryczną, bezgodnie z duchem oświecenia nie utrzymywać w błędzie chłopów. Rzecz małżeństwem Stacha i Basi. Jakie znaczenie miał utwór Bogusławskiego? Po raz pierwszy na scenie teatru wystąpił lud, demonstrujący swoją energię i drzyznę. Reprezentuje on prawdziwą siłę narodu. Bogusławski nazwał swoją sztukę komedio-operą. Fabułę wzbogacił oparcie śpiewane, tak zwane kuplety. Zawierały one aluzje społeczne i patriotyczne, jak na przykład jedna z piosenek śpiewanych przez Stacha. Gdzie się w niewoli zyje... Nie ma stan swej lubości. Pies na powrozie wyje, każdy pragnie wolności. Utwór Bogusławskiego stanowił zjawisko niezwykłe w historii teatru polskiego jeszcze z innych powodów. Bogusławski ukazał na scenie wieś od strony folkloru. Lud zaprezentował swoje barwne stroje i tradycyjne tańce. Przemówił ze sceny gwarą małopolską z charakterystycznym dla niej mazurzeniem. Wystawienie krakowiaków i górali w przeddzień powstania Kościuszkowskiego odebrane zostało jako wezwanie ludu do walki o wolność. Teatr Narodowy miał zatem wielki udział w politycznym oddziaływaniu na społeczeństwo. W czym przejawiał się w literaturze polskiej sentymentalizm? Z sentymentalizmem związał swą twórczość Franciszek Karpiński, zwany poetą serca lub śpiewakiem Justyny. To ostatnie określenie związane jest z wierszem miłosnym Karpińskiego. Do Justyny tęskność na wiosnę, wzruszającym wyznaniem miłosnym, stylizowanym na ludową piosenkę. Poeta zastosował w nim paralelizm intonacyjny, polegający na tym, że powtarzają się jednakowe linie intonacyjne w wersach. Mamy też w utworze do czynienia z paralelizmem składniowym. Poeta łączy zdania o podobnej konstrukcji składniowej i podobnym znaczeniu. Proste słownictwo, wyrażające tęsknotę do ukochanej, dopełnia stylizacji na sentymentalną piosenkę. Kropiński zasłynął jednak przede wszystkim jako autor sielanki Laura i Filon, do dziś śpiewanej przez zespół Mazowsze. Poeta utrzymał konwencję sielanki, sięgając czasów starożytnych. Choć Laura i Filon to nie para pastuszków, ale arystokraci urządzający uroczą zabawę na tle malowniczej scenerii. W poezji Karpińskiego znalazło się również miejsce na utwory patriotyczne. Po pierwszym rozbiorze napisał pieśni Dziada Sokalskiego, utwór o smutnym elegijnym charakterze. Stylizował go na lament, na pieśń dziadowską, stosując strofy dwuwersowe. Tego rodzaju budowa wiersza, zwana z greckiego dystychem, pozwala na uzyskanie efektu jednostajności. Warto zaznaczyć, że podmiot liryczny wyraża refleksję pełne smutnej rezygnacji. Umiarkowanie uczuć było bowiem jedną z cech poetyki sentymentalnej. Warto zapamiętać że Karpiński jest autorem kolendy Bóg się rodził. charakteryzowała się poezja polityczna. Jej rozwojowi sprzyjały burzliwe wydarzenia z chyłku XVIII wieku. Poezja ta była swoistą bronią w toczących się walkach politycznych. Jedną z jej podstawowych cech stanowiła ulotność. To znaczy, że twórczość ta krążyła w odpisach, w formie ulotek, a nawet w formie ustnych przekazów. Miała też najczęściej charakter anonimowy, gdyż autorzy obawiali się represji. Operowała skromnym słownictwem i dość ograniczonymi środkami wyrazu. Jej zadaniem było dotarcie do szerokiego, masowego odbiorcy. Dominował w niej ton satyryczny, a nawet paszkwilandzki. Zapamiętajmy, że paszkwil to utwór anonimowy lub podpisany pseudonimem, wymierzony przeciwko konkretnej osobie, atakujący ją w sposób napastliwy, szyderczy, zniesławiający. W latach dziewiętych Poezja ta nabrała akcentów radykalnych, zwłaszcza kiedy zaczęły docierać do Polski echa wielkiej rewolucji francuskiej. Mówi się nawet o poezji jakobińskiej. Jej Wybitnym reprezentantem, znanym z nazwiska, jest Jakub Jasiński, patriota, żołnierz, radykał. Jego wiersze przemawiały siłą uczuć patriotycznych i rewolucyjnych, uderzały ostrzem satyry. Historia literatury Polski niepodległej zamyka się rewolucyjnym protestem i głosem wzywającym do walki. Mówiąc o poezji politycznej z chyłku XVIII wieku, nie sposób pominąć pieśni Legionów Józefa Wybickiego, czyli naszego hymnu narodowego. Muzykę do Mazurka Dąbrowskiego, bo i pod takim tytułem znany jest ten utwór, skomponował Michał Ogiński. Pieśń znana i śpiewana przez okres zaborów, rangę oficjalnego hymnu narodowego, zyskała dopiero w roku 1927. Pieśń Legionów jest utworem retorycznym. Pierwsze słowa, zwięzłe i trafne, wyrażają wiarę, że naród nie przestaje istnieć, choćby pozbawiony był własnego państwa. Mazurek Dąbrowskiego odwoływał się do polskich bohaterów narodowych. Wzywał do walki wolność. Nawiązywał do bohaterskiej przeszłości narodu, dumy i godności Polaków. Słowa jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Łączą przeszłe i przyszłe pokolenia Polaków. Podsumujmy naszą wiedzę o literaturze oświecenia. Literatura polskiego oświecenia była ściśle związana z życiem i walką narodu o utrzymanie niezależnego bytu państwowego. Włączyła się w nurt reform, starała się oddziaływać na społeczeństwo, walcząc o nowy oświeceniowy model Polaka, obywatela. Literatura tego okresu miała charakter dydaktyczny, moralizatorski. W nurt reform włączyły się publicystyka. Literatura polskiego oświecenia rozwinęła się pod wpływem poetyki klasycyzmu. Dzięki temu pojawiły w naszym piśmiennictwie bajka, satyra, poemat heroikomiczny. Mniejszy wpływ na polską literaturę oświeceniową wywarły sentymentalizm i rokoko. Na kończenie przeczytajmy wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Laura i Filon, nawiązujący tytułem do utworu Karpińskiego. Wynika z niego, że poetka nie ocenia pozytywnie tkliwej poezji sentymentalnej. Jawor, pod którym mieli się spotkać kochankowie, jest ponury i siwy, wygląda jak martwy z sentymentalnej tkliwości śmieją się nawet maliny. Laura i Filon wyglądają jak bohaterowie dawnych francuskich romansów i są właściwie postaciami martwymi, rozsypują się w proch. Bohaterowie sentymentalni odeszli bowiem w przeszłość, są anachroniczni i tragicznie śmieszni. Utwór Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej sugeruje nam wyraźnie, co zostało z literatury oświecenia. Na pewno dydaktyzm, zaangażowanie społeczne i polityczne literatury, a nie sielankowe zabawy miłone.